Warszawa w październiku 1939 roku była miastem grozy. Gruzy hamowały ruch na ulicach, dymiły jeszcze zgliszcza, na jezdniach piętrzyły się barykady, domy były bez szyb, mieszkania bez światła, bez wody, bez gazu. Zamarłej... I niesamowitej ciszy ulic nie porusza zgrzyt wozów tramwajowych. Na każdym domu blizny po uderzeniach bomb i szrapnęli. W słońcu przedziwnie pogodnej jesieni niezliczone tłumy ludności przelewają się jezdnią i chodnikami. Pod murami stoją pierwsi przygodni handlarze trzymający w rękach różnorodne towary. Od czasu do czasu maszeruje wrogi oddział w szarozielonych mundurach. Coraz częściej przesuwają się zielone, policyjne auta niemieckie. Rozpoczyna swą działalność gestapu. Zaczynają się pierwsze rewizje, pierwsze aresztowania. Ojciec Alka był jedną z tych najpierwszych ofiar gestapu. Siedzieli właśnie wszyscy w mieszkaniu. Był już późny wieczór, minęła godzina policyjna. Alek bandażował sobie stopę, skaleczoną w końcowym okresie wędrówki, z której wrócili przed dwoma tygodniami. Matka sprzątała ze stołu. Gdy rozległo się energiczne stukanie do drzwi, nikogo to specjalnie nie zaniepokoiło. W owe pierwsze okupacyjne tygodnie ludność Warszawy nie znała jeszcze lęku powodowanego stukaniem w drzwi po godzinie policyjnej. Kto tam? Policaj! Weszło ich pięciu z jakimś cywilnym Volksdeutschem na czele. Od pierwszej chwili było oczywiste, że przyszli po ojca Alka, znanego w Warszawie działacza, kierownika dużego zakładu przemysłowego. Pan Dawidowski w czasie krótkiego badania był blady, lecz spokojny. Nie znano jeszcze wówczas ani śledztwa gestapowskiego, ani sposobów likwidacji więźniów. Alek stał w rogu pokoju oszołomiony nieoczekiwanym wydarzeniem, zaskoczony tym, co się dzieje. Gdy zbliżył się doń ów gestapowiec w cywilu, i czystą polszczyzną zaczął zadawać jakieś pytania dotyczące ojca. ale przez chwilę wahał się, co i jak odpowiedzieć. Dopiero gdy cywil natarczywie, żądając wiadomości, gdzie są ukryte pieniądze, przyłożył do brzucha chłopca lufę pistoletu i zagroził strzałem. Dopiero wówczas Alek zdecydował się na odpowiedź. — Strzelej, pan — powiedział wolno. Patrząc w oczy szpicla, strzelaj pan, powtórzył. Dlaczego nie aresztowano wówczas Alka? Dlaczego wyprowadzono tylko ojca? Bóg to raczy wiedzieć. Być może w pierwszych dniach okupacji gestapo nie miało jeszcze ustalonej metody postępowania w podobnych sytuacjach. Hardą odpowiedź chłopca pozostawiano bez następstw. Harda ta odpowiedź była dla Alka jakby wypowiedzeniem jego prywatnej wojny Niemcom, jego pierwszą próbą stawiania oporu wrogowi. Aresztowanie ojca wywarło na Alku ogromne wrażenie. Wrażenie to uzewnętrzniło się w dwóch decyzjach jakże bardzo charakterystycznych dla Alka. Decyzja pierwsza polegała na uczynieniu postanowienia, że do czasu, póki ojciec będzie więziony, nie tknie słodyczy ani cukru. W charakterystycznej tej, choć drobnej decyzji trwał, ale konsekwentnie, aż do czerwca 1940 roku. Potem już postanowienie stało się bezprzedmiotowe jednej z nocy czerwcowych w lesie, w Palmirach, ojciec Alka został rozstrzelany wraz z Maciejem Ratajem, Mieczysławem Niedziałkowskim i dwustu kilkudziesięcioma innymi ludźmi, których jedyną winą było to, iż byli działaczami społecznymi, politycznymi lub gospodarczymi w przedwojennym życiu polskim. Decyzja druga była tak samo naturalna jak pierwsza, ale znacznie donioślejsza w skutkach. Alek postanowił jak najszybciej rozpocząć akcję przeciw okupantowi. W tej drugiej decyzji Alek był tylko jednym z tysiąca. Wszak we wszystkich polskich szkołach, we wszystkich salach publicznych przez lata całe widniało jedno z najmocniejszych powiedzeń Piłsudskiego. Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo. Polska przegrała szereg bitew. Nie przegrała jednak wojny. Wojna trwa. Walczą nasi sprzymierzeńcy. Organizuje się we Francji nowy rząd polski. I emigracyjne polskie siły zbrojne. Wojna trwa. Polska musi walczyć. Musi walczyć także w kraju. Ledwo wróciwszy z wędrówki, zaczęły się Buki z Zeusem na czele schodzić na rozmowy, których głównym zadaniem było szukanie sposobów szkodzenia wrogowi i pełnienia służby społecznej w nowych warunkach. To poszukiwanie nowych dróg walki i służby było cechą charakterystyczną nie tylko Buków, lecz wszystkich czynnych elementów społeczeństwa polskiego w jesieni i w zimie 1939-1940 roku. Zespół Buków mógł się w tym poszukiwaniu poszczycić pewnym rekordem, jakże naturalnym wśród tej gromady młodych, której ambicją było przodowanie w inicjatywie i wysiłkach. Buki, jedne z pierwszych, chwyciły trop nowych form walki i służby. Stało się to 15 października 1939 roku. Tego dnia Zośka przybył do innych z paroma arkuszami pierwszego tajnego na powielaczu odbitego pisemka. Był to pierwszy numer Polski Ludowej, pisma Demokratycznej Grupy Młodzieży Plan. Chłopcy z zapartym oddechem czytali nieudolnie powielone arkusze, Mało zastanawiając się nad zdaniami o wyzysku kapitalistycznym i o krwawym sztandarze rewolucji, natomiast całym sercem chłonąc słowa, męką cierpień i nienawiści zaprawione, wzywające do walki z okupantem. Nie ma co się długo namyślać. Oto jest ośrodek, który organizuje akcję przeciw niemiecku. Natychmiast do nich i natychmiast z nimi byle jak najprędzej szkodzić wrogowi. Zośka, który znał jednego z założycieli planu, wybitnego instruktora harcerskiego Juliusza Dąbrowskiego, szybko nawiązał łączność między planem a zespołem Buków. Grupa planu okazała się nielicznym, lecz pełnym zapału środowiskiem gorącej młodzieży, próbującej z chaosu pomysłów i rozbieżnych koncepcji wytworzyć jakąś całość – w paru pokoikach przy ulicy Złotej był przez cały dzień ruch przeczący najbardziej elementarnym zasadom konspiracji. Dwa razy w tygodniu powielano tam Polskę Ludową. Notabene stronę techniczną już drugiego numeru wzięły w swe ręce buki. Przez cały dzień przyjmowano interesantów, między innymi nowych członków organizacji. Największym zmartwieniem planu było to, że do organizacji zgłaszali się sami inteligenci. Za wszelką cenę starano się zdobyć młodzież robotniczą. Przysięga, która w tydzień po przyjęciu do organizacji Buków została uchwalona przez zarząd planu, składała się z tak fantastycznych zdań, jak chyba żadna z konspiracyjnych przysiąg. Była tam mowa o walce na życie i śmierć z Niemcami oraz o niezłomnej woli rozbudowania w Polsce uniwersytetów ludowych o zdradzie karanej śmiercią oraz o kategorycznym postanowieniu niezamieniania z Niemcami żadnego słowa.